Akcja start. Dzień dobry, dobry wieczór, witamy wszystkich słuchaczy audycji rozmówione w przepięknych, cudownych, wyjątkowych okolicznościach. Powitania również w kierunku słuchaczy i odbiorców platformy Konglomerat Podcastowy, ponieważ to w tych dwóch miejscach ukaże się dzisiejszy nasz wywiad. A wywiad jest szczególny i obie z Martą, bo jest tutaj również ze mną oczywiście druga osoba, druga rozmówiona dziewczyna. Cześć Marta, przy okazji Cześć. Cześć, tam. witaj Bogusia. Tak, dzisiejsze spotkanie jest dla nas szczególnie ważne, szczególnie wyjątkowe z tego względu, że zataczamy pewne koło i mm, początek naszej filmowej, recenzenckiej drogi zawsze gdzieś oscylowa wokół osoby Pani Gabrieli Muskały, którą podziwiamy <głos> całym sercem i właśnie Pani Gabriela Muskała przyjęła nasze zaproszenie jest z nami i przez najbliższą godzinę, może trochę dłużej jeśli się uda, będziemy miały przyjemność rozmawiać z tą wyjątkową artystką, reżyserką scenarzystką Dzień dobry Pani Gabrielo, bardzo, bardzo dzień dziękuję dobry. Za... Dzień, dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie to bardzo miłe, także ten krąg zataczajmy. Ja <głos> również chciałam przywitać. Dzień dobry, bardzo, bardzo się razem cieszymy, że jesteśmy tutaj w tym większym gronie. Fantastyczne spotkanie, fantastyczna okazja, żeby porozmawiać. Okazja jest tym szczególna, że, że widzimy się przy okoliczności premiery Pani debiutanckiego filmu, Debiuta, debiuto, debiutuje Pani jako reżyserka filmem Błazny. Ten film już wkrótce będziecie mogli oglądać na ekranach polskich kin, bo on do szerszej dystrybucji trafi 13 grudnia. Bardzo gorąco polecamy Wam ten seans. My z Marto miałyśmy ogromną przyjemność zobaczyć go już wcześniej, już w maju na wyjątkowym pokazie festiwalu MasterCard of Camera. I od tamtego momentu nosimy ten seans głęboko w sobie i intensywnie myślimy o tym filmie, bo jest to rzeczywiście dość odważna i potrzebna na polskim filmowym poletku produkcja. I głównie o, tych, o, tej, o tym filmie będziemy chciały się dowiedzieć paru rzeczy na temat kulis jego powstawania, ale zacznijmy może z nieco innej strony, bo jeden z bohaterów Błaznów mówi do młodych adeptów sztuki aktorskiej takie słowa, że aktorstwo jest brutalną walką i trzeba się mocno zahartować, żeby nie pożarli ciebie, żeby branża ciebie nie zjadła. Czy to rzeczywiście jest takie pole bitwy, to to aktorstwo w Polsce? Ja tego tak nie postrzegam. Jeżeli doświadczyłam aktorstwa jako pola bitwy, to zdarzyło mi się to naprawdę, można na palcach jednej ręki, policzyć. Natomiast jest taki pogląd, bardzo mocno przestarzały i mam nadzieję, że taki pogląd, który już odszedł do lamusa, że aktorów trzeba w szkołach zwłaszcza przygotować na brutalność tego zawodu, na rywalizację, na walkę. Dla mnie coś takiego, takie słowa, które wypowiada ten bohater, to jest nic innego jak przyzwolenie na to, akceptacja tego, że w tym środowisku jest przemoc, jest mobbing i tak dalej i że trzeba studentów również na to przygotować. Nie, nie trzeba ich przed tym chronić, sprzeciwiać się temu, tylko przygotować, bo tak wygląda ten świat. I fajnie, że ten świat się zmienił, fajnie, że zmieniły się te poglądy, fajnie, że yy, nastała rewolucja w szkole filmowej w Łodzi, która yy, rozprzestrzeniła się na inne yy, szkoły artystyczne i na szczęście też na całe środowisko artystyczne, do teatrów i do, do planów filmowych. I myślę, że nie ma już tego przyzwolenia, yy, że yy, w takiej zależności w układzie profesor czy profesorka, student, reżyser, aktor, prawda, dyrektor, podwładny czy, czy pracownik teatru, czy też każdej innej instytucji, gdzie są różne hierarchie. Po pierwsze ci, którzy są niby pozornie niżej, czyli są zależni od tych mentorów, czy dyrektorów, czy reżyserów, mają prawo do swojego zdania, do sprzeciwienia się pewnym praktykom, czy, czy sposobowi pracy, a ci, którzy mają w sobie jakiś gen przemocowości, czy idą na łatwiznę w pracy um, krzykiem, um, bo to jest pójście na łatwiznę dla mnie i, i um, wynikające nie tylko z jakiejś frustracji tych ludzi, ale też um, pewnie jakiegoś um, lenistwa, bo fajnie krzyknąć, um, obrazić kogoś i uzyskać efekt, mając do czynienia z wrażliwymi um, osobami, a aktorzy zarówno młodzi jak i doświadczeni są po prostu wrażliwymi ludźmi więc ten efekt można osiągnąć wtedy szybko ale to, jest, to nie jest bezkosztowe prawda? I, i po prostu te osoby które kiedyś stosowały przemoc czy na co dzień czy ona im się po prostu zdarzała w jakichś szczególnie emocjonalnych chwilach przedpremierowych najczęściej to, to po prostu sobie na to już nie pozwalają i bardzo dobrze, że to wszystko się wydarzyło, tak. Mm -hmm w ogóle słuchając Panią, przyznam szczerze, że miałam też trochę takie wspomnienia z moich studiów dziennikarskich, gdzie rzeczywiście też panował tak, panowało takie przekonanie, że do pewnego twórczego, artystycznego zawodu trzeba przygotowywać w jakimś takim tak. postrzeganiu siły, prawda, czyli tak. my musimy Was, za przeproszeniem, zgnoić, mm. abyście byli gotowi na to, co Was czeka w tym zawodzie, czy tak. to właśnie dziennikarstwie, czy tak jak tutaj Pani o opowiada o aktorstwie, czy w ogóle branży filmowej. Dlatego my też postanowiłyśmy zacząć naszą rozmowę od takiej właśnie trochę buntowniczej kwestii z takiego prostego względu. Oglądając Pani film, pierwsze, co rzuciło się nam w oczy, to bardzo mocno fizyczny, taki cielesny aspekt aktorstwa, przecież młodych aktorów, prawda? I byłyśmy bardzo ciekawe, czy młodzi ludzie wkraczający dopiero do tej branży w zupełnie innej epoce, prawda? Mówiła Pani właśnie o zmianach, które zaszły na przestrzeni ostatnich lat. Czy mają zupełnie inne podejście do przekraczania własnych granic? Czy są ostrożniejsi? A może wręcz przeciwnie, chętniej decydują się na, na pewne ekstrema, prawda? Czy to się jakoś na przestrzeni lat zmieniło? Czy, czy pracując to znaczy, Pani z tymi młodymi ludźmi zauważyła właśnie jakąś zmianę? Myślę, że gotowość aktora, aktorki, artysty do ekstremum tak zwanego, mhm. myślę, że dobrze Panią zrozumiałam, że chodzi o oddawanie siebie w jakichś tak. emocjach skrajnych, prawda? Granie mhm. skrajnych emocji, to tak naprawdę y się nie zmieniło. Każdy mhm. aktor, każdy artysta, który się zajmuje sztuką aktorską, bo uważam, że aktorstwo może być sztuką, wręcz czeka na takie role, na role, które by go w, jakiś, w jakimś sensie przekroczyły, w których mhm. musiałby znaleźć sobie jakieś bardzo bolesne miejsca, rozdrapać je i pokazać. Granie tego, że mamy ładną pogodę, pijemy kawę i jest miło. Nikogo, żadnego aktora nie interesuje. Każdy chce zagrać. Im trudniejsza rola, im bardziej emocjonalna, tym jest ciekawsza, prawda? Mhm. Chodzi tylko o to, w jaki sposób nad tą rolą pracujemy. Uważam, że nasz zawód jest tak bardzo już wyniszczający, autoprzemocowy mhm. e, musimy tak bardzo siebie naruszać i przekraczać, żeby zagrać pewne stany emocjonalne, a najciekawsze role pełne są takich stanów, że naprawdę nie potrzeba dodatkowej przemocowości, dodatkowego, dodatkowej manipulacji z zewnątrz, by to w nas otworzyć. E, co więcej, uważam, że do najbardziej trudnych stanów, do ich otwarcia, do ich uruchomienia, odnalezienia w aktorce czy w aktorze potrzeba niesamowitej empatii, potrzeba mhm. czasu, potrzeba rozmowy, potrzeba ciekawości tego człowieka, który oddaje swoje emocje postaci. I może tym przemocowcom tak zwanym wydaje się, że inaczej aktora nie uruchomią. To jest nieprawda, to jest yy, droga na skróty, ale nie każdemu się chce po prostu no pochylić nad, nad, nad aktorem, nad jego problemami, poznać go, zrozumieć i pomyśleć, jak zrobić, bo to też jest ciężka praca dla reżysera: jak zrobić, żeby do danej sceny tego właśnie aktora uruchomić w taki sposób, żeby to, co otwieramy, potem go nie zabiło, czy nie skrzywdziło. To jest trudna praca, to jest bardzo taka y, praca na niuansach, też troszkę psychologiczna, ale y, nikt nie mówi, że reżyseria ma być łatwa i przyjemna i wykonywana metodą krzyku y, y, przez y, mikrofon, y, bo się nawet nie chce do aktora podejść, a bardzo często tak bywa że uwagi słyszymy od reżyserów z nadmonitora monitora w innym pomieszczeniu. Tak, to brzmi jako coś oddzielonego bardzo cienką granicą, to znaczy ta potrzeba aktora, żeby właśnie iść w te trudne role, a po drugiej stronie mamy osobę z większym doświadczeniem, powiedzmy reżysera, prawda, który musi gdzieś te stany pogodzić, aby dać aktorowi tą przestrzeń na pójście w te nie do końca zawsze przyjemne stany, ale tak. jednocześnie w taki sposób, aby była zachowana jakaś granica powiedzmy w ramach której mieszczą się te normy jak tego drugiego człowieka można traktować prawda? Dokładnie, dokładnie. myślę, że aktorzy mhm. w ogóle y, młodzi ludzie idą do szkoły aktorskiej y, bardzo często y, nie chcę tu generalizować ale myślę, że to jest y, że większość podświadomie gdzieś szuka miejsca, gdzieby swój, swój bagaż y, różnych życiowych mhm. y, frustracji, bólu gdzieś wyrzucić, prawda? Y, potem dowiadujemy się, że y, czy myślimy o tym, że robimy też, y, chcemy też uprawiać po prostu y, piękny zawód aktora, że chcemy być też dopieszczeni, bo może nam zabrakło tej <coughs> uwagi w dzieciństwie. To też jest często powód do którego docieramy w jakimś momencie, zawsze nam się wydaje, jak jesteśmy młodzi, jeszcze nie rozumiemy mechanizmów psychologicznych, że po prostu chcemy grać i chcemy się przepotwarzać w różne postaci, to też jest prawda. Ale za tym wszystkim jest ten psychologiczny background. I tak, teraz zgubiłam troszkę wątek, ale to wszystko kręci się wokół tego, jak kruchą tak naprawdę istotą jest, są aktorzy, jak, jak kruchymi istotami są aktorzy i nie chodzi o to, by trzymać ich pod kloszem. No tak. Ale chodzi o to, żeby nie dokładać do tego, co oni dają z siebie, jeszcze dodatkowej traumy. To prawda. Wspominała Pani właśnie o takim przepoczwarzaniu się trochę w różne postaci, dlatego chciałybyśmy poznać genezę tytułu w ogóle Pani debiutu reżyserskiego Błazny kojarzył się oczywiście z pewnymi maskami, prawda? a maski to ukrywanie tożsamości. Ale czy tylko o to chodzi? Czy aktor, opuszczając mury szkoły, no bo tutaj mamy do czynienia z filmem dyplomowym, czy może sobie pozwolić na bycie taką otwartą księgą? Czy może chodzi o sprzedawanie sobą pewnej tajemnicy? Może o połączenie jakoś tych dwóch światów? Bo to wydaje mi się też szalenie trudne dla takiego aktora, który no ma przed sobą całą tą olbrzymią branżę, prawda? Mhm. Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam, bo jedno pytanie, nie wiem jak się ma, do drugiego chodzi, pani pytała o błazny, o genezę tytułu, tak, a potem o aktorów, którzy wychodzą ze szkoły, nie, chyba nie zrozumiałam pytania drugiego. Yy, znaczy, jaki on ma związek z tym pierwszym, z, z błaznem? Yy, chodziło mi konkretnie o to, czy yy, aktor wychodząc ze szkoły, yy, też yy, jakby kryje swoją osobowość za jakąś yy, A, bo, yy, panie, kreacją? Co, ja, bo, wiem o co chodzi. Chciał, uh -huh. Tak, ja po prostu inaczej postrzegam symbolikę błazna. Okay. Dlatego jestem bardzo Dlatego ciekawa. Nie rozumiałam pytania, bo pani mówi, o, że błazen nosi maskę. Błazen przede wszystkim jest inteligentniejszy niż ci, którzy się z niego śmieją. I dużo więcej widzi, mm -hmm. i dużo mądrzej potrafi w punkt określić jakieś wady osoby, którą właśnie parodiuje, czy opisuje i mm -hmm. rozśmiesza. Tak naprawdę, choć oczywiście. Nazywając aktorów błaznami, jest to określenie raczej pejoratywne, prawda? I mm -hmm. negatywne, ośmieszające. Bardzo często o nas się mówi: błazny, kuglarze, um, aktorzyny, krajeży, no pajace. To jest bardzo często słyszałam. Oraz to, że mamy bardzo niepoważny, taki mało odpowiedzialny zawód, który właściwie polega na wygłupianiu się, robieniu min i braniu za to pieni pieniędzy. Więc też tym filmem chciałam pokazać, że nasz zawód jest niezwykle odpowiedzialny, a przede wszystkim poza tym, że piękny to jest niesamowicie wyniszczający i wcale nie taki łatwy i zabawowy, jak się to tym, którzy nie mają pojęcia o, o, o, o tym zawodzie wydaje. I ten tytuł przyszedł mi do głowy w momencie, kiedy dostałam telefon od producentki, która zadzwoniła do mnie, że wysyłają film na festiwal. Ja jeszcze nie miałam tytułu, myślałam, że to jest ostatnia rzecz, którą będę wymyślała, a ona zadzwoniła, że właśnie dzisiaj wysyła film na festiwal i musi mieć tytuł na teraz. Ja byłam akurat w studio Toja w Łodzi u Michałów Kosterkiewiczów, ojca i syna, którzy, którzy fantastycznie robią, są absolutnie wirtuozami od dźwięku i pracowaliśmy nad dźwiękiem, kiedy zadzwonił mój telefon chłopaki zatrzymali projekcję, akurat była scena gdzie Łukasz wchodzi na imprezę roku w Czapce Błazna i mi się nagle jak zobaczyłam, dostałam to zadanie, że muszę tu i teraz wymyśleć tytuł, zobaczyłam tę czapkę błazna, przypomniała mi się piosenka, która jest śpiewana na napisach do słów Wyspiańskiego z muzyką Zbyszka Zamachowskiego, który jest też kompozytorem muzyki do filmu, a napisał tę akurat muzykę 40 lat temu, jak był studentem pierwszego roku i ta piosenka była po prostu hymnem fuksówkowym. Pierwszaków. Ja dziewięć lat po Zbyszku śpiewałam ją, nie mając pojęcia, że to jest jego kompozycja. I dopiero teraz, jak rozmawialiśmy o muzyce, zapytałam go, jak to zrobić, żeby... Bo nie wiem, śpiewałam taką piosenkę na pierwszym roku, to był hymn fuksówkowy. Ja bym bardzo chciała, żeby to było w filmie, tylko nie wiem, kto napisał muzykę i jak znaleźć tego kogoś, tego kompozytora no i poprosić go o e, zdobyć prawa. No i Zbrzeg mówiła, co to była za piosenka, zaśpiewałam mu i powiedział, no to masz już prawa, bo to ja jestem kompozytorem. I, I ta wklucznie. piosenka, która się znajduje, w, w, która płynie na napisach z niesamowitymi, naprawdę to jest, nie czytałam nigdy tak celnie i tak, z taką niesamowitą czułością napisanych słów o aktorach. To nie są błazny, chociaż błaznów miano oklaskiem darząc w oczy im rzucano, lecz ludzie, których na to powołano, by biorąc na się maskę i udanie, mówili prawdy wiecznej i przykazanie. Kogo stać na to, tajemnic tych sięga, wieczna w tym siła, groza i potęga. I przypomniała mi się ta piosenka i przypomniało mi się to, jak właśnie jesteśmy określani, że określenie dla aktorów błazny to jest bardzo, bardzo częste, i pomyślałam sobie, że właśnie przecież ten film jest o tym, żeby pokazać jak ten tytuł będzie takim przewrotnym tytułem, który jest bardzo chwytliwy wydaje mi się, a jednocześnie po obejrzeniu tego filmu wiemy już jak, na czym polega jego przewrotność, bo wiemy już, mam nadzieję, że widz widzi dużo więcej wie o, o, o tym zawodzie po zobaczeniu tego jak pod warstwą fabularną um, może prześledzić aktora, który przygotowuje się do roli, jak ciężką pracą jest dotknięcie prawdy postaci, którą mamy grać. Tak, wspominała Pani o tym, że dla całego procesu twórczego ta osoba reżysera jest też Kluczowa w niektórych sytuacjach trzeba aktorem odpowiednio pokierować, dać mu przestrzeń na samorealizację, przestrzeń bezpieczną. O tym też między innymi ten film traktuje. I to, że w pewnym momencie rozpoczęła Pani drogę na tej ścieżce reżyserii, wydaje mi się niesamowitym zrządzeniem jakichś przedziwnych okoliczności i chciałabym zapytać, czy, to, yy, czy ta myśl o reżyserii yy, to był jakiś taki impuls który się pojawił nagle poczuła Pani, że o już to już jest ten moment, żeby spróbowała opowiedzieć jakąś moją historię kompleksowo od początku do końca, ja jako ja zamiast oddawać innym ludziom cząstkę siebie w scenariuszach Czy to właśnie, więc co, czy to był impuls czy jakaś taka planowana droga może skąd ta reżyseria akurat z tą reżyserią to z jednej strony był impuls, ale ten impuls nie spotkałby się z otwarciem na niego z mojej strony, gdybym ja powoli gdzieś się nie szykowała do, tej, do tego przejścia na drugą stronę kamery. Ja pisałam już o, piszę od, od wielu lat, bo pisałam dziennik od 15 roku życia, właśnie do tej pory piszę ale Little. też pisałam sztuki z moją siostrą w tak. tandemie, jako Amanita Muscaria, to był nasz, nasz pseudonim. <gülüyor> Pierwszą sztukę napisałyśmy w 2001 roku, Podróż do Buenos Aires, to jest monodram, który ja gram do tej pory. I później napisałyśmy jeszcze kilka sztuk. I potem napisałam scenariusz do fugi i te wszystkie sztuki i ten scenariusz akurat dotyczył pamięci. To było... To jest coś takiego, że są tematy, które mnie niezwykle ciekawią. W sztukach to jeszcze była pamięć, ale też rodzina. Zresztą w fudze, w fudze podobnie. Za każdym razem ta, to otwarcie było, y, otwarcie tej pamięci, a raczej nie pamięci, bo to jest coś, co mnie najbardziej interesuje. Tożsamość, która jest poddawana jakby, w, która musi się budować od nowa w obliczu braku pamięci. E, za każdym razem ta niepamięć wynikała z czegoś innego. W, w podróży do Buenos Aires to jest Alzheimer, demencja, starcza. W daily Sub czy w cichej nocy to są wyparcia rodzinne, zapominanie po prostu zdarzeń z przeszłości, em, wypieranie przez kolejne pokolenia pewnych rzeczy, które ma, miały ogromny wpływ, najczęściej negatywny na, na rodzinę. W fudze to jest fuga dysocjacyjna. Natomiast kiedy mi się ten temat wyczerpał, zaczęłam myśleć o filmie, o scenariuszu, o aktorach. Ponieważ to jest kolejna rzecz, która jest mi niezamowicie bliska, która jest dla mnie no jest częścią gigantyczną mojego życia, czyli jest moim zawodem, jest moją pasją i miłością również. I jednocześnie wiem o tym zawodzie naprawdę... Wszystko, nie przestają zadawać sobie kolejnych pytań, na które czasami nie znam odpowiedzi. I to jakby powoduje, że ten zawód jest tak ciekawy ciągle dla mnie. I miałam w głowie temat właśnie dla młodych yy, yy, aktorów, ale nie wiedziałam, czy ktokolwiek mi kiedyś da pieniądze na zrobienie takiego, <głos> yy, takiego filmu, zwłaszcza, że ja nie kończyłam szkoły aktorskiej szkoły, przepraszam, reżyserskiej, Wydziału Reżyserskiego, że nie zrobiłam krótkiego metrażu. To jest zawsze naturalna droga. Najpierw trzeba mhm. zrobić 10 film, później półgodzinny. Później można marzyć o tym, jeżeli ten film jakoś zaistnieje, zdobędzie jakieś nagrody, czy będzie po prostu dobry, to mamy szansę na dostanie pieniędzy na pełny metr. Się myślałam, że z moimi zajętościami aktorskimi, brakiem czasu na, na cokolwiek i jeszcze różnymi pisarskimi nowymi projektami, że raczej to nigdy nie nastąpi. I ten pomysł na ten film, który panie widziały, czyli Błazny, miałam już w głowie od jakiegoś czasu. I gdyby nie Mariusz Grzegorze, który mi zaproponował zrobienie dyplomu w szkole filmowej, Mariusz był wtedy rektorem szkoły filmowej, to ja bym pewnie nigdy się nie odważyła, bo z góry bym zakładała, że nikt mi nie da pieniędzy na taki film. A tutaj jakby dostałam w pakiecie wszystko i fantastycznych aktorów, których znałam już, bo prowadziłam ich od ich drugiego roku w szkole filmowej, gdzie mieliśmy zajęcia takie łączone ze scenariopisarstwem i reżyserią z, z tymi wydziałami. To były bardzo takie twórcze, uskrzydlające zajęcia. Tam ich poznałam. I kiedy Mariusz mi zaproponował ten, ten, zrobienie tego filmu, wiedziałam o czym chcę opowiedzieć, znałam temat i, i wiedziałam też dokładnie jak, jak chcę to opowiedzieć, bo ten film już od paru lat kiełkował gdzieś tam mi w głowie. A pojawił się parę lat wcześniej, kiedy z moją siostrą Moniką Muskałą prowadziłyśmy zajęcia z improwizacji właśnie ze studentami i rozpracowywałyśmy ten temat. W inny sposób później y, zrobiłyśmy improwizację od nowa z tym rokiem, z którym y, ja zrobiłam film, żeby oni weszli jakby w te postaci na nowo, żeby, żeby nie grali tego, co wyimprowizowali pięć lat temu ich koledzy, tylko żeby to było z nich, absolutnie z nich. I też zmieniły się tam różne bohaterowie, relacje, pojawili się nowi, jedni zostali skreśleni, ale to była inspiracja bardzo bardzo duża. Więc ja miałam też szczęście, że ten Mariusz się pojawił, który zaufał mi um, i który pamiętam, jak parę lat wcześniej robiliśmy kolejną wspólną sztukę, posprzątane w teatrze Jaracza w Łodzi. I pamiętam, na której z prób zapytałam Mariusza, bo już wtedy myślałam o reżyserii, już mi tam gdzieś ciągnęło: Mariusz, a co to by było, jakby taka pani po czterdziestce, bo wtedy tyle miałam lat, przyszła i zdawała na studia czy y, y, a, reżyserskie, czy y, przyjmujecie takie panie po 40 y, y, czy tylko młodych y, maturzystów. I, I Mariusz, pamiętam, tak spojrzał na mnie i mówi, a po co ci to? I mnie to wkurzyło, przyznam, bo źle go, źle odczytałam jego intencje i mówię, co to znaczy, że, y, że a po co mi to, bo co, bo właśnie jestem już panią, która niech się zajmuje aktorstwem, bo od tego jest, czy, czy dlatego, że jestem, nie wiem, kobietą, czy, czy dlaczego nie? A on mówi, nie o to chodzi w ogóle, chodzi o to, po co ci to, po co ci studia, kiedy ty po tylu latach uprawiania tego zawodu, grania w filmach, obserwowania całego tego mechanizmu filmowego, a Mariusz mnie dobrze zna i wie, że ja się zawsze interesowałam, jak to wygląda z drugiej strony, mówi, po, po tylu latach praktyki aktorskiej ty wiesz o reżyserii dużo więcej niż studenci, którzy kończą szkołę i którzy właściwie bardziej z teorii znają reżyserowanie. Jak chcesz robić film, po prostu go rób. I najprawdopodobniej zapamiętał to moje pytanie, to moje pragnienie i też bardzo dobrze mnie zna, Mariusz wie, jaką jestem osobą y, zna moje poczucie odpowiedzialności, też profesjonalizm y, i no, ta propozycja która się pojawiła jakieś 5 lat później troszkę mnie zaskoczyła, a z drugiej strony przypomniała mi tę naszą rozmowę i pomyślałam sobie, że to jest piękne że, że Mariusz tak, y, tak wierzy we mnie w te inne również moje możliwości nie tylko aktorskie i mam nadzieję, że go nie zawiodłam i bardzo jestem mu wdzięczna za te propozycje. Właśnie, czymś, co nieustająco zachwyca nas w Pani jako osobowości filmowej, medialnej, wszelakiej, artystycznej, to jest coś, co ma chyba Pani wpisane w siebie, jakieś, jakaś niepokorność, rodzaj buntu, o. przesuwania granic. W, <grytanie> wydaje, mi się, wydaje nam się Pani właśnie taką osobą, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Ale niesamowite, co Pani mówi o tym o niepokorności... I o przesuwaniu granic, bo jeżeli chodzi o przesuwanie granic, to to jest moja bardzo taka ciężka praca od wielu lat, oh wow. żeby potrafić je stawiać troszeczkę dalej. Tak, to jest, to jest czymś, z czym się borykam i dlaczego też pewnie sobie napisałam tę fugę z taką bohaterką, która te granice nie miała żadnych problemów ze stawianiem ich. Um, więc tym bardziej mi miło, że tak mnie panie tutaj odczytały, że a niepokorność tak, myślę, że ja pozornie jestem <kli> osobą bardzo dobrze wychowaną, miłą i tak dalej, natomiast są pewne rzeczy, które po prostu nie chcę zrobić i nie zrobię, chociaż w sposób najbardziej miły i grzeczny powiem nie. I też długo się tego uczyłam, żeby umieć mówić nie. I też zrobię to, co bardzo chcę zrobić, bo po prostu tego potrzebuję mimo, że wszyscy mówią, nie, tego to, to się nie uda, tego yy, nie, nie damy rady. Ja pamiętam, jak właśnie byłam na etapie scenariusza, pojawiły się gdzie już były te wątki przemocowe, bo myśmy o tym rozmawiali ze studentami od, od, już od wielu lat, że takie rzeczy dzieją się w szkole i o tym też chciałam zrobić film, bo to nie jest jedynie film o przemocowości, ale jest jednym z wątków, i pamiętam, że przyszła właśnie ta rewolucja ja sobie pomyślałam, kurczę, jeszcze pandemia, wszystko naraz. Pandemia mi pomogła, paradoksalnie dla mnie była wybawieniem, bo miałam czas, żeby napisać scenariusz, natomiast nastąpiła zmiana rektora i po prostu nie wiadomo było, czy ten film powstanie, zwłaszcza wobec tych oskarżeń, prawda, czarnych chmur nad szkołą. I spotykałam się z takimi opiniami, ale Gabrysia, nie ma szans, żeby ten film powstał teraz, zwłaszcza teraz. Pandemia też no, zubożyła szkołę, prawda, trzeba było nagle nadrabiać ileś tam etiut wydziału operatorskiego, reżyserskiego, nie było też pieniędzy na, na ten dyplom, który jest takim dodatkiem właściwie, wymyślonym przez Mariusza i dla mnie oczywistym y, dyplomem filmowym, bo to jest szkoła filmowa, a nie teatralna. Nie tylko teatralna. I to jest piękny pomysł, uważam, że powinien być nadal kultywowany, powinno to być, słyszałam, że no, była dwa lata przerwy i że podobno znowu ma jakiś film powstać dyplomowy, ale wszystko było pod znakiem zapytania. Ja pisałam w ciemno scenariusz, nie wiedząc, czy to nie będzie czas wrzucony do kosza. Ale tak bardzo w to wierzyłam i tak bardzo chciałam i tak bardzo wiedziałam, że nie przekonam raczej pani rektor, mówiąc, że zrobię fajny film, kiedy nie będę miała scenariusza. I mogę oczywiście spodziewać się, że pani rektor powie, jednak nie, bo ja mam inny pomysł i nie chcę tego kontynuować ale jak dostanie scenariusz, to jest szansa, że go przeczyta i on jej się spodoba i tak było. Pani Milenia Fiedler przeczytała scenariusz i powiedziała, że ona nie planowała kontynuowania dyplomów filmowych, aktorskich, ale z szacunku, z, z poczucia lojalności wobec Mariusza, który zaprosił mnie do tego projektu i również ze względu na to, na jakim on jest etapie, że tak dużo już zrobiłam, że scenariusz jest gotowy, zdecydowała się zrobić ten film. I czułam takie zwycięstwo, bo wiedziałam, że nie zrobi się niczego, jeżeli się w to nie wierzy, jeżeli się nie zaryzykuje, jeżeli się nie jest odważnym w jakichś decyzjach, które nie zawsze nam mogą przynieść to, co, o co walczymy, czego chcemy. No to dwa różne scenariusze, bo scenariusz do błaznów, który był rzeczą taką niepewną, który powstawał też w długim procesie i na drugim biegunie scenariusz do filmu Fuga. Do fugi, którą my, obie tutaj z Martą, jesteśmy wielkimi fankami mm, tego filmu. Tak. Jest to taki sens, który po prostu pulsuje w nas nieustająco. I chciałabym zapytać Panią o to, czy z perspektywy czasu, jak patrzę Pani na właśnie ten projekt konkretny, na fugę, czy widzi go Pani jako projekt spełniony? Pamięta Pani pierwszy błysk, kiedy pojawiła się w myślach Alicja Kinga? Jak, jak to było? Czy to ten upływ czasu pewien. dystansuje, czy, tak. czy jednak nie? Czy jesteśmy blisko? Tutaj Nadam. muszę od razu, jak Pani powiedziała, że to są dwa na biegunach nieprawda, bo fugę też pisałam, nie wiedząc czy ten film powstanie. I nie mając umowy z producentem. Ja sobie tak założyłam, że e, nie chce podpisywać umowy, gdzie zawsze standardem jest, że mm, pisze się, jeżeli nie wiem scenarzysta do danego umówionego mhm. terminu nie napisze scenariusza, to producent ma prawo już po podpisaniu umowy mu ten projekt zabrać albo da dodać mu kogoś do y, pisania, prawda? I też może mieć wpływ na to, jaki będzie to scenariusz. Ja bardzo chciałam, żeby to był mój scenariusz, taki jaki ja chcę. E oczywiście chodziłam na różne kursy, bo to był e moment, kiedy ja się też uczyłam wraz z tym scenariuszem pisania scenariuszy. Byłam na kursie w szkole Wajdy, byłam na kursie takim międzynarodowym Four Corners e i... E to było wspaniałe doświadczenie, ale w pewnym momencie poczułam, że ja mogę dostawać tysiąc różnych rad i tysiąc pomysłów na czasami fantastycznych na to, jak rozwijać ten projekt, ale jeżeli nie zaufam temu, że ja chcę przede wszystkim opowiedzieć to, co ja chcę opowiedzieć, to ten film będzie jakimś po prostu konglomeratem pomysłów, nie moich, tylko czyichś i wzięłam z tych kursów to, co dla mnie było najważniejsze, czyli tą techniczną stronę i parę też pomysłów, ale tak naprawdę w pewnym momencie odrzuciłam te pomocowe projekty z różnych stron, wyobrażenia na temat, jak powinien, w jakim kierunku iść mój scenariusz i po prostu skupiłam się na tym, co chcę i dlaczego opowiedzieć. I to było też dla mnie ważne, ale ja cały scenariusz, a pisałam go 6 lat, pisałam w ciemno, tak samo jak błazny. I, Ale w tym czułam, y, to była moja wolność. To, to, to ryzyko było moją wolnością. Bo nie wyobrażam sobie swojego, jak ja bym się czuła pisząc, wiedząc, że ja muszę do września napisać, a tu mam jedna rola, druga rola, tu teatr, tu coś. Mhm. I że ryzykuję, że ktoś mi powie, no niestety Gabrysiu, nie dałaś rady, bierzemy kogoś innego. I musiałabym mój projekt oddać, nie wyobrażam sobie tego, ja muszę mieć poczucie wolności, muszę mieć poczucie sprawczości, jeżeli ktoś mi oczywiście, jeżeli godzę się, nie wiem, chociaż takiego czegoś nie było, że ktoś mi powierza jakiś temat, prawda, I gdyby tak było, że ktoś mi daje temat do napisania, ja się godzę pisać, to wtedy jest inaczej, Jest. muszę to zrobić z pełną pokorą, dla pomysłowości, czy pomysłu yy, i tego, jak ta osoba chce, żeby to wyglądało, prawda? Yy, ale jak ja ro rozwijam swój pomysł, swoją historię, która jest dla mnie ważna, to ja to muszę zrobić na swoich warunkach i na spokojnie. Dlatego Agnieszka, która była właściwie prawie od początku, po dwóch latach pojawiła się w tym projekcie, ona bardzo naciskała, bo chciała, żeby to był jej pierwszy film, debiut i ja w pewnym momencie jej powiedziałam nie Agnieszko, idź rób inny film wiedziałam, że ona ma tam jakiś pomysł na film, który miał być jej drugim filmem ja wie niech tamten będzie pierwszym daj mi tu spokój, daj mi czas na napisanie scenariusza jak będę gotowa, zgłoszę się do ciebie i powiesz, czy chcesz go robić i tak zrobiłyśmy, Agnieszka nakręciła scenariusz Roberta Bolesty Czurki Czurki Czurki. Dancingu. na spokojnie sobie robiła a ja na spokojnie sobie pisałam i dałam jej, ona akurat skończyła film, zmontowała go, dostała za niego mnóstwo nagród, dałam jej scenariusz, dowiedziałam się, że tak, chcę go robić i zrobiłyśmy ten film. W międzyczasie znalazłam producentkę, która przeczytała i powiedziała, że zmienia wszystkie swoje priorytety i że gdyby miała robić według projektów, które ma zaplanowane, to dopiero mogłaby robić za dwa lata ale ten scenariusz jej się tak bardzo podoba, że stawia go na pierwszym miejscu i, i, i, i zrobiłyśmy to z Agnieszką Kurzydło jako producentką i pytanie jakie było? Czuję się pani spełniona, czy, to jest, czy Fuga aktualnie. jest... Jeżeli chodzi o fugę, to jestem ja bardzo spełniona. Od momentu, kiedy zobaczyłam kobietę w tym programie, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, która była tak. dla mnie inspiracją, a to był maj 2005, do premiery w, na festiwalu w Cannes, a to był maj 2018, minęło równo 13 lat. Od o. maja do maja. I, I pamiętam, że podczas pisania usłyszałam coś takiego, w momentach taki, takiego zwątpienia, że nie podołam temu scenariuszowi, temu tematowi, niezwykle trudnemu. Usłyszałam, że jeżeli, nie poddam się teraz, jeżeli tę skomplikowaną y, historię podwójnej osobowości, tożsamości, y, braku pamięci y, nałożonych na siebie historii dwóch żyć tej samej osoby. Y, jeżeli to zrobię, przeprowadzę do końca, y, nie poddam się, to każdy inny scenariusz będzie dla mnie pestką. I błazny nie były dla mnie pestką, ale jakbym miała porównać te sześć lat pisania fugi i ten rok pisania scenariusza błaznów to myślę, że no bez porównania łatwiej mi było pisać błazny, zwłaszcza, że fuga jednak dotyczyła tematu, który najpierw musiałam zgłębić, musiałam się Aha. dowiedzieć, myśmy za Agnieszką jeździły po Polsce, rozpotykałyśmy się z psychiatrami, którzy mieli pacjentów z fugą dysocjacyjną z samymi pacjentami, oglądałyśmy dokumenty, czytałyśmy, no mnóstwo, ja musiałam się tym napełnić, natomiast tutaj ja się nie musiałam napełniać, ja mogłam tylko wylać z siebie to, co nagromadziłam przez, przez tyle lat doświadczenia aktorskiego. Szalenie inspirujące wydaje mi się to, o czym Pani mówi, czyli takie silne poczucie autorskości i wiary w swój projekt, prawda? Tym bardziej, że mamy mówimy tutaj cały czas o no, branży bardzo trudnej, gdzie tutaj różne przeszkody um, czyhają na różnych um, pracowników tej branży, że tak powiem, tak. dlatego chciałabym jeszcze na sekundę wrócić um, do tego, o czym Pani powiedziała w kontekście błaznów, że powiedzmy te kilka lat temu... Um, Powiedziano Pani, że no, teraz może być problem, żeby ten film powstał, prawda? I to mnie w sumie ciekawi, czy można mówić o pewnej zmianie, pewnym przeobrażeniu na przestrzeni tych kilku lat, no bo tak naprawdę niedługo do kin trafia Pani film, Korek Bojanowski nakręcił utratę równowagi, tak. więc czy można tutaj mówić o, o tym, że na przestrzeni tych, tych kilku lat pandemicznych coś, coś ruszyło? Na pewno bardzo zaskoczyło mnie, ale w sumie pozytywnie, mimo że to yy, nie jest dobra wiadomość dla mnie, że temat, który wydawał mi się tak niesamowicie atrakcyjny, mhm. czyli aktorstwo, który jest tematem rzeką i tak. yy, zawsze myślałam sobie na czym to polega, że tak mało mamy filmów i w Polsce i na świecie filmów o aktorstwie, Dlaczego tak niewiele osób uważa, że to jest y, ciekawy temat, prawda? Ile mamy filmów wojennych, ile mamy filmów o miłości y, historycznych, natomiast y, o aktorstwie, co jest niesamowicie ciekawym tematem, bo ma tak wiele warstw. Y, nikt nie robi filmów, no, zrobiło się w Polsce ich kilka i na świecie. I, i robiąc Błazny, y, myślałam, że właśnie to będzie taki oryginalny temat, który teraz ym, ja poruszę, może otworzę jakiś, jakiś temat do dyskusji i tak dalej. I okazało się, że ta rewolucja, która się wydarzyła, yy, prawda, szko w szkołach artystycznych, a mm -hmm. która się wydarzyła, kiedy ja już pisałam scenariusz, już byłam <laughs> właściwie pod koniec pisania scenariusza, yy, uruchomiła lawinę inspiracji, prawda, i tak jak mówię, no ja miałam, mam pomysł na tryptyk i rzeczywiście ten pomysł na szczęście jest kompletnie inny niż nie, nie, nie widziałam jeszcze, ale, ale czytałam o czym są filmy sezony, również o aktorstwie, prawda czy właśnie film utrata równowagi to są zupełnie inne filmy, ale dotyczą też aktorów i aktorstwa i, i tego świata i no tak, tak się wydarzyło. Mnie się wydaje, że bez tej rewolucji nie byłoby tych filmów, byłby mój, bo, bo, bo, bo, bo już powstawał, kiedy to się wszystko wydarzyło. Natomiast ta rewolucja uruchomiła. Po prostu ludzie czytali o tym, jak wyglądają te zajęcia, o czym aktorzy wiedzą, prawda? Ale się nie, dopiero, dopiero po rewolucji większość się zaczęła zwierzać ze swoich również doświadczeń. I myślę, że to uruchomiło też te, to zainteresowanie tematem aktorstwa i przekroczeń. Mm -hmm. Rzeczywiście coś w tym jest, bo gdy słucham pani, to tak sobie w głowie układam jakieś filmy o kinie, prawda, i rzeczywiście najczęściej to są filmy o jakiejś stronie rzemieślniczej, czyli trudach reżyserowania, czy trudach w ogóle tworzenia, prawda, a od strony tak. aktorstwa, aż takich um, dogłębnych analiz... Y nie dostajemy aż tyle, prawda? Ale. W ogóle mam takie wrażenie, że w trakcie tutaj naszej rozmowy takim um, głównym tematem, który się przewija w wielu kwestiach jest właśnie pamięć, pamiętanie, zapominanie. I zresztą też Pani o tym powiedziała na początku naszej rozmowy i chciałabym trochę do tego tematu wrócić, do um, właśnie kwestii pamiętania, zapominania, trudnych aspektach, przeszłości, prawda? No bo tak, mamy z jednej strony fugę, prawda? Ale mamy też Pani spektakl Jak być kochaną, czyli y, sztukę, gdzie pamięć y, jest czymś, co definiuje historię bohaterki, prawda? Mm. Y, dlatego tak chciałam zapytać, trochę cytując opis spektaklu, czy właściwie warto wracać do przeszłości? Oj, myślę, że tak, <laughs> bo to jest budulec naszej tożsamości. Ja, te, ja lubię wracać do przeszłości, bo, y, bo ona jest zawsze dla mnie inspiracją w tym, co robię. Y, jest jakimś lustrem, w którym przeglądam się, będąc tu i teraz, będąc tym, kim jestem teraz. Czyli kimś zupełnie innym niż byłam 10, 15, 20, i 30 i 40 lat temu. I naprawdę y, to jest ciekawe, że stajemy się co jakiś czas kimś innym, a jednocześnie będąc, zachowując siebie, prawda? Życie nas, nas zmienia. Dla mnie przeszłość jest oczywiście czymś, co nie można, czego nie można rozpamiętywać, ale co może być piękną inspiracją do tego, co się napisze dla przyszłości, czy w przyszłości. Mówi Pani, że przeszłości nie można rozpamiętywać, ale jeszcze troszkę wróćmy do przeszłości, ale może w takim mniej zobowiązującym tonie, bo chciałam jeszcze o taką jedną kwestię zapytać, pochodzi, pochodzi Pani z Kotliny Kłodzkiej, tak. Chudze. Również jest bardzo istotne, istotne położenie domu bohaterki w cieniu góry, ślęża, prawda, która ma bardzo konkretną symbolikę. I ciekawi mnie, czym dla Pani jest taka przestrzeń górska, pewna dzikość. I może, też może miała jako, jakiś wpływ na budowanie takiej, a nie innej bohaterki. Dla mnie osobiście ta kwestia jest bardzo ważna, bo nigdzie nie czuję tak bardzo własnej jakiejś siły, jakiejś kopiecości, jak po takiej konkretnej górskiej wyrypie. O, to piękne. I to jest, się. Jak się pani, w takim właśnie miejscu, w otoczeniu bardzo takiej, powiedziałabym, nienaruszonej aż tak bardzo ręką człowieka przyrodzie. Jak, jak Pani podchodzi do tej kwestii? Ja co do wyrypy, po której się świetnie czujemy, to ja powiem szczerze, że odkryłam to grubo po czterdziestce jadąc na szukając gdzieś jakichś wakacji aktywnych znalazłam taki ośrodek gdzie tam zbierają się Ludzie, Najczęściej to są kobiety i z kijami chodzą w góry pod opieką On pani, skuczmy. która prowadzi też później po powrocie, po 8 godzinach i 20 kilometrach, nie licząc przewyższeń, wracamy i robimy sesję jogi, a przed, przed tą wyprawą w górę też robimy jogę, więc taki po prostu wycisk totalny. I to było dla mnie to chodzenie po górach, które odkryłam na nowo po wielu latach, bo jako dziecko po sudetach, w których mieszkaliśmy, tata nas prowadzał na wycieczki różne, tak zwane niedzielne, które miały być takimi spokojnymi dwugodzinnymi, trzygodzinnymi wycieczkami przed obiadkiem, a kończyło się na sześciu, siedmiu godzinach po prostu po chaszczach, nogi pocięte i, i ledwo żeśmy do, do, do domu dochodzili. Mama załamywała ręce, że po raz kolejny tata ją oszukał, mówiąc, że to będzie tylko taki spacerek. Więc ja to miałam gdzieś we krwi, przez lata później nie chodziłam, jeździłam na nartach ale właśnie y, tutaj sobie wróciłam do tego i to było piękne, też magiczne, jeżeli o tym pani myśli, co mm -hmm. ja myślę, jak panią słucham, to o takim, y, o takim czymś, co te góry dały mi taką niesamowitą wspólnotę, że po dwóch godzinach, kiedy nie znałyśmy się, że każda była z tak. różnego y, krańca Polski, spotkałyśmy się na tych kijach z tą przewodniczką poszłyśmy w góry i po dwóch godzinach każda z nas już ledwo dysząc opowiadała sobie całe życie. Tak, dokładnie. Zbierzała się ze swoich tajemnic różnych, frustracji damsko-męskich i, i różnych innych i to jak myśmy się tam pokochały, jak do tej pory od ilu lat mamy ze sobą kontakt, to jest niesamowite i, i jakieś taka, takie poczucie bycia trochę wiedźmą i tak dalej. Takim w tym jak najbardziej, jak, na, jak najlepszym z tego słowa znaczeniu. Chociaż mieliśmy też rodzynka Mariana, pamiętam, który był wspaniały i jakoś nie przeszkadzało mu taka ilość kobiet. E, pięknie nas wspierał i, i bardzo to, to, było, to było fajne. Natomiast wracając do fugi to y, akurat Ślęża, ta, ta góra i to umiejscowienie y, uh -huh. zdjęć było wynikiem tego, że myśmy dostali dofinans dofinansowanie z Dolnośląskiego, nie wiem jak, czy to się nazywa, Instytut Filmowy jakoś tak, y, z Dolnego Śląska po prostu. Trzeba było tam nakręcić film i całe szczęście, bo ja wróciłam <grym> do korzeni, prawda? wróciłam wow. do swoich wow. stron. Y, I to wszystko... Y, po prostu y, tam zostało umieszczone z tego powodu, ale myślę, że y, chociaż scenariusz, pamiętam, był y, y, opowiadał, że chyba to się działo nad morzem, oni byli bliżej morza tak. i nawet był problem, jak to zrobić, że oni na tą wycieczkę nad morze jadą na weekend, tylko z tego Dolnego Śląska, mhm. prawda? No ale jakoś tam to wytłumaczyliśmy i, i że on łodzie buduje, to też był problem, ale zachowaliśmy to, Mam nadzieję z jakąś wiarygodnością, więc no to są też takie niesamowite z, z przypadki, że tak, że tak się stało, że kręciliśmy ten, właściwie jeden z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszy dla mnie projekt w blisko mojego domu i mojego miejsca urodzenia. To zostańmy jeszcze w tej strefie projektów przeróżnych, bo jakby tak prześledzić um, Pani dokonania, to rzuca się w oczy ogromna różnorodność, ale również różnorodność gatunkowa, bo tak, rola w filmie Skołowani, mamy komedię, w lesie dziś nie zasznie nikt, dodatku. horror w dodatku, tak. okay. crime story, love story, kryminał. I nasuwa mi się pytanie, czy lubi Pani kino gatunkowe? i czy nie postrzega go Pani być może w kategoriach jakiegoś ograniczenia dla aktora bo wiadomo, że każdy gatunek każda konwencja ma swoje charakterystyczne schematy, w które mimo wszystko trzeba się wbić wpasować, więc jak to jest z tym kinem gatunkowym, Lubi Już ten... mówię, kino gatunkowe pojawiło się u mnie po fudze i po siedmiu uczuciach ja wcześniej grałam głównie i również w teatrze, teatr komercyjny, czyli rzecz, którą robimy, żeby grać w miejscu, w jakimś prywatnym teatrze, ale też jeździć z nią po Polsce. Mhm. Ja się przed tym broniłam rękami i nogami. Miałam wiele propozycji, ale zawsze miałam takie wyobrażenie, że to jest takie... Nie do końca artystyczne, że to jest takie komercyjne, że taki plastik i tak dalej. I że absolutnie nie ja będę robić tylko sztukę przez Wielkie S albo S. I że. I pamiętam, kiedy zrobiłam fugę, w tym samym czasie e, promocji fugi i Siedmiu uczuć e, Marka Koterskiego miałam próby do, jak być kochaną ciężkiego dramatu, ja zaczynałam od komedii, ale później głównie grałam w, w dramatach, teraz to się mhm. pięknie wyrównało. E, byłam tak strasznie zmęczona eksploatacją swoich emocji, spalaniem się na tych scenach wielkich projektów, wielkich filmów i wielkich spektakli w wielkich teatrach, że pamiętam, powiedziałam w jakimś wywiadzie i to jest niesamowite, że spełniają się nasze i ja, ja wierzę w to, że jak czegoś się bardzo chce, czasami się o tym mówi, czasami się tylko o tym myśli, to to przychodzi w pewnym momencie, ja wielokrotnie już tego doświadczyłam i pamiętam jak powiedziałam w jakimś wywiadzie, jak promowałam fugę, a byłam w próbach właśnie do jak być kochaną i, i ledwo już yy, no naprawdę z nosem przy ziemi, z walizeczką w ręce szłam na próbę, wcześniej udzielałam wywiadu, potem miałam próbę, potem jechałam na premierę albo na zdjęcia, bo jeszcze robiłam szóstkę, serial taki Kingi Demskiej, też bardzo dramatyczny o przeszczepach łączonych w Krakowie to robiłam i, i po prostu to był tak hardkorowy czas, że pamiętam powiedziałam marzy mi się teraz, żeby zrobić właśnie jakieś kino gatunkowe, żeby sobie pobiegać po lesie i postrzelać na przykład z pistoletu będąc jakąś gangsterką albo jakąś policjantką albo żeby mnie ktoś gonił i żebym uciekała i zaraz się pojawiło w lesie dziś nie zaśnie nikt i się pojawiło crime story i ja nie odrzuciłam tych, tych projektów, ponieważ miałam potrzebę po prostu potraktowania tego zawodu nie z dystansem nie z nawiasem nie z zaangażowaniem, bo ja nie potrafię inaczej niż na 100%, zawsze, jak mm. się decyduje cokolwiek to jest, żeby to robić, ale żeby też się nie umęczyć, tylko też się pobawić tym, też nie zajechać tych swoich emocji, dać sobie troszeczkę oddechu. Pojawiły się też dwie propozycje z prywatnych teatrów, same plusy w garnizonie sztuki i oszuści w Teatrze Och. I to były komedie, komediodramaty czy tragikomedie, ale bardzo dobrze napisane. Świetne, dowcipne, ze świetnie zarysowanymi rolami gdzie miałam takie pole do popisu ze swoją komediowością do której bardzo też tęskniłam w Skołowanych też to widać ta komediowość, ja uwielbiam tę postać w ogóle tak, no Skołowani też mi tak pięknie, ja, ja w ogóle Omijałam szerokim łukiem y, nasze polskie y, komedie romantyczne, bo jakiegoś pecha mamy, chociaż y, uważam, że jesteśmy bardzo narodem z dużym poczuciem humoru, to nie wiem dlaczego tak jest, że w latach 80 kiedy, kiedy można się było śmiać prawda, z komuny i tak dalej i to twórcy robili, Bareja i wielu mhm. innych, takie filmy, że można było boki zrywać prawda, i to był jakiś ratunek. Natomiast w momencie, kiedy jest wszystko okej okay, no i raczej no to, to, to żeby wygenerować jakiś taki śmiech po prostu z, z sytuacyjny czy z życia jest nam ciężko i te, te komedie tak troszkę u nas kuleją no, ja widziałam oglądałam sporo tych komedii romantycznych i naprawdę na palcach jednej ręki mogę wymienić te, które są dobre natomiast tutaj dostałam tak ciekawy scenariusz to jest format francuski tak. E, więc e, tak świetnie zarysowane role i tak dowcipny i, i fajny i wdzięczny materiał i temat ważny na to tak i temat ważny również nie, niebanalny więc skoczyłam w to nagłówkę, bo ja się czuję świetnie w, w różnych gatunkach i to jest też fajne, to jest coś, co ja sobie bardzo cenię, że y, kocham dramat, kocham y, grać dramatyczne role, ale też, y, też komedię, uwielbiam i właściwie od komedii zaczynałam od musicali przez pierwsze sześć lat, y, od trzeciego roku studiów grałam główne role tytułowe w musicalach i y, śpiewałam sobie jeszcze, tańczyłam i y, w, y, właśnie w komediach i farsach. Ja później zmieniłam teatr, poszłam do Teatru Jaracza w Łodzi i y, zaczęły się ciężkie dramaty. Długo się nie mogłam z nich y, wywinąć, aż przyszła Ania Wieczór-Bluszcz, pamiętam, z projektem filmowym y, Być jak Kazimierz Dejna", i długo musiała przekonywać y, producentów, bo mówili, no ale Muskała jest świetną aktorką, ale to jest przecież aktorka dramatyczna. Czy ona ci zagra komedię? A wcześniej, jak Mariusz Grzegorzek zobaczył mnie w jakiejś farsie, 10 lat wcześniej w farsie w Teatrze Powszechnym, gdzie właśnie grałam komedię, farsy, muzykale i powierzył mi rolę gościnnie, od tej roli zaczęła się moja współpraca z Teatrem Jaracza, Agnes od Boga, no ciężki dramat amerykański i pan dyrektor mu powiedział, no Muskała świetna aktorka, ale to jest aktorka komediowa, czy ona sobie poradzi w dramacie. <śmiech> <śmiech> Więc to są te stereotypy, którym ulegamy tak. i jest naprawdę niewielu y, takich reżyserów jak właśnie Ania Wieczór czy y, Mariusz Grzegorzek, którzy potrafią oglądając aktora na przykład y, w komedii romantycznej czy w y, farsie zobaczyć w nim potencjał czy w niej dramatyczny i odwrotnie. To jest coś, co ja bardzo cenię w, w reżyserach. Bo najłatwiej jest powiedzieć, o, tu zagrała taką zwariowaną sekretarkę, ja też mam taką rolę, to u mnie też to zagra. No właśnie. Wydaje mi się i myślę, że Bogusia też się z tym zgodzi, że u pani połączenie dramatu z humorem jest najczęściej takie bardzo, bardzo niewymuszone, że ten humor jest często podany tak mimochodem i to Wielu scenach, nawet w fudze czuć, prawda? Gdzie ten jakiś czarny humor się pojawia, w błaznach również, dlatego um, chciałabym jeszcze troszkę się. Um przepraszam, zatrzymać na tej e, umowności kina gatunkowego, które pewnie daje jakąś wolność aktorowi, prawda, e, i, i też w jakiś sposób zaciera te bardzo takie poważne granice rzeczywistości, prawda, e, i w fudze rzeczywiście dostaliśmy sekwencje e, oniryczne, bardzo piękne zresztą. W błaznach również koszmary senne przenikają do e, codziennego życia bohaterów, e, więc ciekawa jestem, czym dla pani Gabrieli Muskały jest takie zacieranie granicy między tym, co prawdziwe a, a wymyślone. Czy ma to dla Pani jakieś konkretne znaczenie? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam pytanie, ale jeżeli chodzi o te granice i w ogóle łączenie śmiechu z płaczem, komedii, z dramatem, jest, no to jest coś, co ja uwielbiam. Ja mhm. uważam, że nie ma nic piękniejszego niż poczucie katarzis. E, u widzów, a ono się najczęściej pojawia, kiedy widz najpierw się poczuje fajnie, e, pozwoli sobie na śmiech, bo nic tak nas nie otwiera na emocje jak śmiech. I tacy otwarci, tacy roześmiani, wtedy nas bardzo łatwo dotknąć tam, gdzie naprawdę boli, bo jesteśmy całkowicie o, o, otwarci i wtedy to, co ma boleć, to co ma być dramatyczne, tym bardziej do, dotyka i wtedy mamy szansę na przeżycie. Ja jako widz, kiedy oglądam film czy teatr, uwielbiam ten stan, że się śmieję i płaczę jednocześnie. Takie to jest niezwykle oczyszczające. Więc te tematy są, te temat komedii przenikającej się z dramatem są mi niezwykle bliskie i bardzo w ogóle gatunek tragikomiczny to jest mój ulubiony gatunek. A jeżeli chodzi o e, być, a grać i te granice nasze wewnętrzne, no to jest też temat rzeka dotyczący nie tylko, jak się okazuje, aktorów, bo piękną rzecz powiedziała mi pewna pani Wicka w, na Tofi Fest, na festiwalu, mówi, to nie jest film o aktorach, to jest film o mnie, o nas, Przecież my, ludzie, jak wychodzimy z łazienki, gdzie jesteśmy sami ze sobą, cały czas gramy, cały czas coś udajemy. Inaczej się zachowujemy, jak idziemy do pracy i rozmawiamy z naszym pracodawcą. Inaczej w sklepie, inaczej jak nas zaczepi pijak, a jeszcze inaczej z dziećmi. Albo kiedy musimy coś, o coś zawalczyć, człowiek całe życie kreuje siebie, Prawda? Musi grać jakieś role, żeby coś osiągnąć albo żeby sobie na coś nie pozwolić, żeby coś zyskać. Ciągle jedni to robią bardziej udanie. Ja w ogóle u siebie taki syndrom za, zauważyłam, że z kolei mnie w życiu udawanie, ja jestem najgorszą aktorką świata. Nie, nie, nie potrafię w życiu, bo ile, ile razy słyszałam, dobrze, przecież jesteś taką świetną aktorką. Przecież idź tam, powiedz mu, tak, sobie, sobie zagraj to, że jesteś zła i że żądasz czegoś. A W życiu bym tego nie potrafiła zrobić, po prostu w życiu bym sobie nie potrafiła wymyśleć, że chcąc, nie wiem, coś osiągnąć w starciu z kimś, kto nie chce mi tego dać, albo, to, albo coś, coś w jakiejś innej sytuacji, że ja bym miała sobie napisać tekst i go zagrać po prostu. Więc, ale tak jest, że, że, w, życiu, że w życiu gramy i ta pani Nagle mi uświadomiła, że ja nie zrobiłam hermetycznego filmu o aktorach i o środowisku artystycznym, tylko zrobiłam film o ludziach po prostu i że ludzie naprawdę się z utożsamiają z tymi postaciami. To jest fajne, że myśmy wszystkie jakieś wyróżnienia poza Magdy Dworzyńskiej, Rising Star, co jest aktorskim wyróżnieniem, film, film dostał główną nagrodę na Festiwalu Sopot Film Festival właśnie głosami widzów a na festiwalu warszawskim dostaliśmy trzecie miejsce w plebiscycie publiczności, więc ludzie odczytują się w, tej, w tych granicach, które są prawda w bohaterach, które można lub nie powinno się przekraczać, albo trzeba stawiać bliżej lub dalej. W tym, w tym zacieraniu się też tych granic między gdzie jest kreacja, a gdzie jestem ja, na ile ja mogę oddać siebie postaci, ile mogę poświęcić z własnych emocji, z własnego czucia dla postaci, żeby ona mnie nie zjadła, żebym ja pozostał sobą, prawda, czy pozostała, to te wszystkie pytania okazuje się, że bardzo dobrze widzowie niezwiązani z zawodem też, też rozumieją. Nie wiem, czy odpowiedziałam na, na Pani A pytanie. Absolutnie tak. I rzeczywiście ja się zgadzam z tym, co usłysza, usłyszała Pani od, od tej widzki. Dużo mówiłyśmy w naszej rozmowie o, o Pani rolach, o pewnej takiej kobiecości w Pani rolach, więc tak już pomału dobijając do brzegu naszej rozmowy, chciałyśmy zapytać o coś, co też też nas nurtuje, czyli czy jest coś, czego Pani brakuje w tym, jak się pisze kobiety w polskim kinie, jak się je reżyseruje, a może wręcz przeciwnie, coś się zaczęło zmieniać na lepsze? Myślę, że to drugie. E, tak. Bo Super. E, kiedyś, pamiętam jak skończyłam szkołę, to Właściwie w polskim kinie zwłaszcza, bo w teatrze wiadomo mamy mnóstwo sztuk, gdzie są piękne role dla kobiet, ale w filmie mhm. były takie dwa, dwa rodzaje ról dla kobiet. To była albo rola ozdobnik, czyli piękna dziewczyna, która jest dziewczyną głównego bohatera, ma się przede wszystkim dobrze prezentować w miarę poprawnie wypowiedzieć swoją kwestię, która i tak jest nieważna y, oraz błyszczeć przy nim y, prawda, uh -huh. kiedy on idzie, by zagrać tę główną rolę a wtedy ona czeka na niego naj najlepiej w bieliźnie natomiast drugi, druga rola to była pani y, matka, która robi głównemu bohaterowi kanapkę, y, bo on też idzie właśnie y, y, y, y, y, y i mówi, że się o niego martwi i żeby coś zjadł, więc to były takie, takie role, można było dopóki się było urodziwym młodym i się właśnie mogło grać te piękne dziewczyny, to się je grało a potem się grało już panie które są właśnie ciotkami, matkami i, i się martwią ogólnie przez 5 minut ekranowych więc i nie mają najczęściej imienia tylko są matka Roberta ciocia Błażeja, prawda? I tak to widziałam, tak było najczęściej i dopiero, no też jestem pod tym względem szczęściarą, że akurat moja ścieżka mojej drogi aktorskiej tak się ułożyła, że jest zaprzeczeniem tego stereotypu, że aktorki grają do czterdziestki role duże, ciekawe, fajne, a potem już właściwie tylko gdzieś tam jakieś epizody. U mnie w, w teatrze nie, ale w, bo w teatrze grałam, o, od, od zawsze grałam duże role i, i, i yy, jakby tutaj nigdy nie miałam takiego poczucia, że jakiegoś braku. Natomiast w filmie najpierw sama o to nie dbałam, bo chciałam grać tylko w teatrze i nie jeździłam na żadne castingi. Wydawało mi się, że film jest jakimś kłamstwem strasznym. A potem jak z, u Mariusza Grzegorzka zagrałam w... Yy, przed trzydziestką w Królowej Aniołów i po prostu złapałam bakcyla, no to okazało się, że im jestem starsza, tym gram więcej. I takie najciekawsze filmowe role zagrałam po czterdziestce i koło pięćdziesiątki. Więc ja nie mogę narzekać i myślę, że wiele koleżanek moich w wieku właśnie po czterdziestce, po pięćdziesiątce też nie może narzekać. Tych nazwisk jest mnóstwo, które, które dziewczyny, które zaczęły grać tak naprawdę, których kariery ruszyły po czterdziestce, prawda? Jakaś rozpoznawalność, duże role filmowe. Zaczynając od filmu Moje córki krowy, który, którego głównymi bohaterkami, co kiedyś by było nie do pomyślenia, są dwie pokręcone czterdziestki. Tak. Które wcale nie są modelkami i jakimiś fan fatal, tylko są po prostu z krwi i kości kobietami, które są raz atrakcyjne, a raz są po prostu brzydkie i, i w dresach. I Kinga uwierzyła, jakby była odważna, żeby napisać rolę dla kobiet po 40, żeby uczynić je głównymi bohaterkami, w dodatku w historii, która dotyczy śmierci, odchodzenia rodziców i zrobiła to w taki sposób, że ten film był jednym z najbardziej popularnych filmów, prawda, po ukazaniu się jakimś takim ukochanym przez, przez widzów filmem. Więc absolutnie mam poczucie, że dzieje się coraz lepiej w, w kinie. Ja nie mogę mówić za wszystkich, bo wiem, że należy do grona naprawdę szczęśliwców, których jest niewiele, licząc ilu mamy aktorów w Polsce, często zupełnie anonimowych, albo tych, którzy grają dużo, ale grają tylko w teatrze. W teatrze gdzieś w, jakimś, w jakiejś miejscowości, która nie dociera do Warszawy. Te spektakle, ja pamiętam jak grałam w Łodzi przez tyle lat przecież, to te spektakle tam były, cieszyły się wielką popularnością i tak dalej, ale tu w Warszawie nikt o tym nie wiedział. Niestety Warszawa od lat jest takim ośrodkiem, prawda? Więc jak ktoś chce żeby grać w filmach, nie tylko w teatrze, niestety musi mieszkać w Warszawie, bo ta Warszawa daje taką możliwość i, i, i, i po prostu trzeba podjąć to ryzyko, ja je podjęłam i, i ta moja droga filmowa też, tak, też fajnie ruszyła z kopyta, więc ja należę do grona szczęśliwców, którzy grają i w teatrze i w filmie i w serialach i spełniają się na różnych polach aktorskich, w różnych gatunkach i w różnych mediach ale to nie dotyczy każdego niestety, więc może ktoś inny będzie miał inne zdanie na temat, na temat tego, czy teraz dla kobiet jest łatwiej w filmie czy nie no to na finał naszego dzisiejszego spotkania pozwolę sobie zadać bardzo ważne, osobiste, prywatne pytanie. O, Marta, Marta może nie odpowiedzieć. Marta miała swoją swoją tutaj okazję porozmawiać o górach, a ja zapytam Trochę cytując Pani wypowiedzi, bo w różnych wywiadach powiedziała Pani takie zdania, które szczególnie mnie poruszyły, szczególnie mnie inspirują, że debiutować można w każdym wieku, nieustająco przesuwam swoje granice, jestem cały czas pełna zachwytów nad światem, ciągle siebie zaskakuję. To są naprawdę przepiękne słowa, szczególnie dla takich kobiet, które przez długi czas były w pewnego rodzaju odrętwieniu, przy blokowaniu, funkcjonowały według jakiegoś utartego schematu, który nie zawsze nam pasował, ale na przykład bałyśmy się zrobić ten, ten krok naprzód, to zaskakiwanie siebie to jest chyba jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaka może nam się przydarzyć w życiu, ale trzeba się przełamywać, trzeba zrobić ten krok naprzód i dużo kobiet czeka na ten moment więc co by im Pani powiedziała? Jakimi słowami zachęciłaby je pani do tego, żeby pójść naprzód? E, żeby nie bać się tego dziecka w sobie, nie wstydzić się go i nie tułamsić go tak jak dorośli, kiedy my jesteśmy mali, e, nam to robią. E, żebyśmy byli grzeczniejsi, bardziej dobrze wychowani, nie robili głupot, nie łapali się tam, gdzie nie wypada i po prostu i nie biegali, bo tupiemy. Żebyśmy sami dla siebie nie byli tymi rodzicami, którzy tłamszą w nas dzieci. Bo mając w sobie dziecko, pielęgnując je, absolutnie zachowując przy tym swo, swoją dojrzałość i też, też ją pielęgnując i ufając jej. Kiedy mamy to dziecko w sobie, takie wolne dziecko, możemy zrobić wszystko. Możemy zdobyć wszystko, możemy wierzyć we wszystko, bo dzieci nie mają... Nie mają hamulców, to my te hamulce im robimy. Dzieci nie boją się, nie wstydzą się. Mają wysokie poczucie własnej wartości. My je zabieramy im. Już na samym wstępie, witając nasze dziecko, czy ono jest dla nas radością, czy jest dla nas kłopotem, tym poczuciem możemy napiętnować je na całe życie. Więc dla mnie, tym co ja w sobie bardzo cenię, jest właśnie to spojrzenie dziecka, to pozwolenie sobie na to, żeby się dziwić i zachwycać jakimiś drobiazgami, żeby właśnie dawać się zaskakiwać, żeby nie znać odpowiedzi na wszystko, bo ja nie lubię <grym> znać odpowiedzi na wszystko, wtedy już chyba byłoby bardzo nudno i właśnie pora umierać. A kiedy czegoś nie wiem... A ktoś inny wie i patrzy, ty tego nie wiesz, to ja sobie myślę, ja tego nie wiem, ale wiem wiele innych rzeczy, których ty nie wiesz. I to jest fajne, dlatego się różnimy, dlatego każdy z nas robi inne rzeczy i fajne, żeby to szanować i żeby nie, tego nie wyśmiewać, nie piętnować. I fajnie jest nie wiedzieć, bo to, nam daje taki, to jest takim przyczynkiem do tego, żeby ciągle się rozwijać i próbować sobie odpowiedzieć na te pytania. A zadawanie pytań jest czymś najpiękniejszym, nawet jeżeli nie znamy na nie odpowiedzi. Czy to dlatego tak lubi Pani pracę pedagogiczną, że może się Pani przeglądać w tych młodych, jeszcze nieukształtowanych <grym> i aktorach? Ja, ja bardzo polubiłam pracę pedagogiczną, ponieważ dla mnie ona była wymianą. Ona nie była czymś jednostronnym. Ja bardzo unikałam wcześniejszych propozycji, żeby prowadzić w szkole zajęcia z prozy, z wiersza, wydawało mi się to takie jednostronne. Natomiast w momencie, kiedy zaproponowano mi takie ciekawe zajęcia, gdzie z improwizacji tworzy się sztukę, którą później można wyreżyserować, a ja już pisałam i reżyserowałam i wiedziałam, że to będzie wymiana, że to będzie w ogóle mentorstwo w tym złym tego słowa znaczeniu było dla mnie Zawsze no, jak najdalej od, od, od, od nauczania i mówienia młodym, co jest jedyną i słuszną drogą w tym zawodzie. Ja uczyłam w szkole, uczyłam, właśnie też tego słowa nie lubię. Ja się dzieliłam swoim doświadczeniem, ale oni mi też dawali wiele e, niesamowitych rzeczy, z, swoją jakąś taką nie tylko świeżość, ale też dojrzałość, która myślę, że jest większa w dzisiejszych czasach u młodych ludzi niż myśmy mieli te 30 lat temu, mówię teraz o sobie, że ja miałam poczucie, że ja im coś daję, ale oni też mi coś dają. Też mnie czegoś uczą, też mnie rozwijają, też mnie uskrzydlają i inspirują. Natomiast ja zrezygnowałam póki co z uczenia w szkole, ponieważ zauważyłam, że tak dużo się zrobiło w moim życiu pisania i reżyserowania i że tak dużo przez ostatnie przynajmniej 4 lata e, musiałam poświęcić ze swojego ukochanego pierwotnego zawodu, czyli z aktorstwa e, żeby zrobić ten film żeby nie zawieść tych młodych ludzi i siebie samej e, że bardzo zatęskniłam po prostu zagraniem, zabyciem za byciem aktorką czyli tym kim jestem od wielu lat przede wszystkim i, y, I poprosiłam dziekana, że y, właśnie chcę odejść. On mnie namawiał, żebym została na, żebym odeszła na rok, zawiesiła i po roku wróciła. Ja mówię: nie, muszę zrobić ostre cięcie, ponieważ y, inaczej przez cały rok będę mówiła myślała o tym, że za chwilę wracam, albo muszę jakąś decyzję. Teraz podejmuję decyzję, że nie. Piotr Seberyński, dziekan Wydziału Aktorskiego, wspaniale się zachował, mówiąc, że w każdej chwili mogę wrócić, kiedy tylko będę chciała i wiem, że mam otwarte drzwi tam. Natomiast na razie póki co yy, yy, chcę być aktorką, bo to jest zawód, który kocham ponad wszystko i, i no, za dużo nie mogę go poświęcać dla tych nowych pasji, które też są wspaniałe, bo później jest tak, że pani mnie przedstawiła, ale to było piękne i właśnie to też jest symptomatyczne, że automatycznie Ponieważ ostatnią moją, y, czy tak powiem, y, twórczością to było reżyserowanie i pisanie. Powiedziała Pani, że jestem reżyserką i, i, i scenarzystką i to piękne, że gdzieś tam też ktoś kiedyś pisząc o mnie napisał właśnie scenarzystka, dramaturzka, reżyserka, jestem myśleć, a gdzie aktorka? <śmiech> gdzieś tam y, nie chciałabym też y, w takim myśleniu, postrzeganiu przez ludzi, przez widzów, przejść na tę drugą stronę całkowicie, bo jakoś tak e, utrata łączności z moim zawodem, która ostatnio nie nastąpiła całkowicie, bo ja jednak jestem e, aktorką cały czas aktywną i gram w teatrze, w moim macierzystym narodowym i, i gram też w filmach i w, tym, ale, i w serialach, ale ja tak ograniczyłam przez te cztery lata tę moją działalność, że no, dla mnie to się stało niebezpieczne, bo za bardzo zatęskniłam za, za, za powrotem. I też postanowiłam iść za swoją intuicją i za swoją potrzebą. I, i na razie, mimo że tam mam jakieś plany nowe, pisarsko-reżyserskie, ale, ale na razie spełniam się znów jako aktorka. To będziemy Pani życzyć e, oczywiście wspaniałych aktorskich wezwań kolejnych granic, które można by przekroczyć, nieustających inspiracji no i sukcesu żeby film błazny był rzeczywiście taką produkcją no, ważną, docenioną i żeby też wywołał konkretną dyskusję w niektórych obszarach, bo jednak trzeba rozmawiać i uważam, że wszystkie te rzeczy, które Pani dzisiaj powiedziała a propos tej pedagogicznej tutaj yy, pasji to chyba są najlepszą lekcją i bardzo za nie dziękujemy w imieniu swoim i w imieniu naszych słuchaczy. Ja dziękuję serdecznie za zaproszenie i za przemiłą rozmowę z paniami. Nie dziękuję za życzenia, bo no. nie zapeszyć, nie można dziękować, ale oby to wszystko się spełniło. Nie. I żebyśmy zobaczyły się tak przy okazji ja kolejnego projektu. Tak I zapraszam do teatru, do Warszawy, jak panie będą żeby panie zobaczyły wreszcie, jak być kochaną, bo tylko czytałyście o niej. To prawda, to prawda. No. Ja również dziękuję za bardzo piękną wypowiedź o magii gór, o, o kobiecości. Właśnie w tym kontekście bardzo, bardzo trafiło mi prosto do serduszka, bo bardzo się utożsamiam z tymi słowami, także cieszę się. Tak, także podpisując się już pod tym, co Bogusia powiedziała, pięknie dziękuję również ja za to, że spędziła z nami Pani ten czas. Dziękuję panią bardzo serdecznie i nie porzucajcie tej pasji filmowej, bo to piękne, co, co, co macie, co Was łączy i, i taka miłość do filmu i, i mm, pasja, którą widać w Was jest, jest po prostu piękna. Wszystkiego dobrego, jak najwięcej pięknych filmów i jak najwięcej inspiracji do rozmów. Dziękujemy. Wszystkiego bardzo, dobrego. bardzo dziękujemy. Do, do usłyszenia zobaczenia i do usłyszenia. To jest to, man. Game over, man. Game over.